Piątek, 3 kwietnia minęła 23. Krzysztof Zydlewski zapraszam na serwis Trójki. Tysiące wiernych na drodze krzyżowej, która przeszła wieczorem ulicami Warszawy. Wspólny list ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji do szefowej unijnej dyplomacji. Bardzo trudne warunki na drogach. Policja apeluje do kierowców o rozsądek. Prześladowania chrześcijan, nadużycia wobec dzieci, kara śmierci i wizja ubogiego kościoła dla ubogich to tematy rozważań drogi krzyżowej w rzymskim koloseum. Przewodniczył jej w milczeniu papież Franciszek. W Warszawie w drodze krzyżowej wzięło udział kilka tysięcy osób. Procesji przewodniczył metropolita, a warszawski kardynał Grazimierz Nycz, wierni przeszli ulicami warszawskiej starówki. Dla uczestników drogi krzyżowej nie miał znaczenia. Deszcz i niska temperatura liczył się w wymiar duchowy. Ta droga krzyżowa, którą ja tutaj idę, bardzo mnie umacnia, bogaca. Wierni wyruszyli kilka minut po godzinie 20. W skupieniu słuchali kolejnych rozważań. Miłość i miłosierdzie to także nieugięta wola, poczucie obowiązku. Czasem wręcz przymus. Przy ostatniej, czternastej stacji głos zabrał kardynał Kazimierz Nycz. Mówił o znaczeniu męki pańskiej, która była świadectwem miłości. Niepojęta jest miłość Boga do człowieka. I to właśnie ta niepojęta miłość Pana Boga do człowieka zbawia. Droga krzyżowa zakończyła się adoracją krzyża w kościele świętej Anny. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Późnym wieczorem ratownicy GOPR zakończyli w Bieszczadach akcję pomocy dwóm uczestnikom drogi krzyżowej natarnice. Dwaj mężczyźni utknęli na tzw. zwanej przełęczy goprowskiej. Jeden z nich skarżył się na uraz nogi, drugi był wyczerpany trudnymi warunkami podczas wędrówki. Jak informuje dyżurny w Ustrzykach Górnych nie było żadnych komplikacji i wszystko skończyło się pomyślnie. Wcześniej bieszczadcy goprowcy znaleźli ciało 25-letniej turystki. Jej poszukiwania trwały od wczoraj. Kobieta po załamaniu się pogody straciła orientację. I zabłądziła w rejonie tarnicy. Kontakt z nią urwał się około 19 w czwartek. Wspólny list do szefowej unijnej dyplomacji. Taki jest efekt spotkania ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego we Wrocławiu. Zdaniem ekspertów, rozmowy i deklaracje szefów dyplomacji Polski, Francji i Niemiec nie są przełomem. Mimo to mogą stać się impulsem do bardziej stanowczej unijnej polityki wobec zagrożeń ze Wschodu. Grzegorz Schetyna, Laurent Fabius i Frank Walter Steinmeier złożyli swoje podpisy pod listem skierowanym do Federiki Mogherini. Dotyczy polityki zagranicznej, polityki obrony. Mówił szef polskiej dyplomacji. Nie zdradził dokładnie, co się znalazło w liście, ale jak dodał. Wydaje się, że to będzie taki ważny, weimarski, wspólny głos w budowaniu strategii przed Czerwcową Radą Europejską. Ja bym tutaj nie powiedziała kategorycznie, że to jest przełom. Jednak pojawia się szansa na reaktywację współpracy. Tak spotkanie szefów dyplomacji komentuje dr Renata mińkowska norkiene Znaczenie Trójkąta Weimarskiego zostało mocno podważone po wyeliminowaniu Polski z ukraińskich rozmów pokojowych w Mińsku. Dzisiejsze spotkanie, zdaniem politolog, daje nadzieję na wzmocnienie polskiej pozycji w europejskiej polityce zagranicznej. Wciąż mamy rolę, mamy głos i to ważniejsze niż tylko na poziomie Unii Europejskiej czy Rady Europejskiej. Szefowie dyplomacji Trójkąta Weimarskiego opowiedzieli się również za tym, by w miarę możliwości finansowo i ekspercko wspierać reformy na Ukrainie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Na Koniec apel o rozsądną jazdę. W wielu regionach pada deszcz i deszcz ze śniegiem. Na dodatek jest około zera, dlatego warunki na drogach są prawie zimowe. Wielu kierowców zmieniło już opony na letnie i dlatego trzeba zachować większy dystans między samochodami, podkreśla Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Warto śledzić prognozy pogody. Aura jest niesprzyjająca, a więc jeżeli poruszamy się samochodem, który jest już wyposażony w opony wielosezonowe, letnie, trzeba docenić groźnego rywala, jakim jest aura. Alvin Gajadur z Inspekcji Transportu Drogowego radzi, aby uważać na silne podmuchy wiatru, niebezpiecznie może być na przykład podczas wyjeżdżania z terenu zabudowanego czy z drogi przebiegającej przez las. Jeżeli mocno wieje, no powinniśmy jechać znacznie wolniej, żeby jeszcze sami no nie narażać się na jakieś niebezpieczeństwo. Powinniśmy wtedy również zwolnić, jeżeli wyjeżdżamy na przykład na otwartą przestrzeń. No musimy uważać, musimy jeździć bezpiecznie. Kierowcy powinni być ostrożni, bo w nocy i nad ranem na drogach w całym kraju może być ślisko. To był serwis trójki. Jutro niemal w całym kraju przelotny śnieg, deszcz ze śniegiem albo deszcz padać nie będzie tylko w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Tam najwięcej słońca. W Trójmieście, Lublinie, Przemyślu, Krakowie i Katowicach 5 stopni, w Olsztynie, Bydgoszczy i Warszawie 6, w Poznaniu i Wrocławiu 7, w Szczecinie 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedziela Wielkanocna w Trójce.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 W naszym specjalnym, wielkopiątkowym klubie trójki towarzyszą nam kompozytorzy, którzy muzykę poddali zabiegom ascetycznym, można powiedzieć odchudzającym, czy też postnym. To przed chwilą to był fragment kompozycji Arvo Perta Psalom. W pierwszej godzinie rozmawialiśmy o poście. Teraz chciałbym przyjrzeć się dwóm trochę podobnym, a trochę różnym praktykom i, i ich uzasadnieniom, bo ludzie poszczą z powodów religijnych, ale też odmawiają sobie pewnych pokarmów z powodów zdrowotnych i mam tu na myśli zarówno zdrowie fizyczne, jak psychiczne. Dlatego pozwoliłem sobie na tę drugą godzinę naszej audycji zaprosić do rozmowy doktor Katarzynę Korpolewską, dobrze znanego także strójki, trójki psychologa. Witam. Dobry wieczór. Ona księga, księdza Grzegorza Michalczyka, warszawskiego duszposterza środowisk twórczych. Witam. Dobry wieczór. Na Państwa refleksje przypominam, wciąż czekam pod adresem klubmałpopolskieradio.pl Ta muzyka, której dzisiaj słuchamy jest naprawdę a bo o ile wiem, jednym z uzasadnień minimalizmu, na przykład Arvo na minimalizm na termin minimalizm trochę się wzdraga, ale jednym z uz uzasadnień minimalizmu w muzyce była głęboka niechęć do konsumpcjonizmu. To pani doktor, czy dobrze jest co pewien czas się od czegoś powstrzymać, na przykład od jedzenia czegoś, co lubimy? Moim zdaniem tak. Nie Zresztą nie tylko od jedzenia, ale chociażby po to, żeby sprawdzić, czy, czy czegoś nie tracimy. Bardzo wiele osób rezygnuje z posiadania telewizora to nie radia, to, to ma to się cieszy. Radia nie, ale telewizora. tak? I, mm. I odkrywają nagle, że kiedy odmawiają sobie telewizji, to nagle mają więcej czasu na przykład na to, żeby rozmawiać w rodzinnym gronie. Żeby po prostu trochę więcej dowiadywać się o sobie nawzajem, być razem. I ja myślę, że można sobie też odmawiać różnych innych rzeczy. No też znam osobę, która w pewnym momencie stwierdziła, że odmówi sobie jeżdżenia samochodem, chociaż wydawało się, że jest kompletnie uzależniona od samochodu. I nagle ta osoba też odkryła, że chodzenie, stanie na przystankach, to jest tak naprawdę zyskanie zupełnie innej perspektywy patrzenia na siebie, na ludzi, na miasto. To jest właściwie dużo bardziej radykalna zmiana życia niż tylko to, że się nie ma rąk opartych na kierownicy. I z jedzeniem myślę, że jest podobnie, że czasami odmawiając sobie czegoś, możemy po prostu odkryć inny smak albo po prostu zupełnie inną barwę życia. Nawiasem mówiąc, oczywiście, że to nie tylko o jedzenie chodzi. Ja mam wrażenie, że jeśli miałbym podsumować swoje przynajmniej wrażenia z, tych, z tej pierwszej godziny, to takie, że doktor Sebastian Duda pokazał tak naprawdę, jak się stopniowo odrywa takie myślenie ściśle no, kazuistyczne, prawnicze, takie legalistyczne, związane z przepisami, od takiego poczucia, że post właśnie ma... Ym, ma, inny, ma, by tak powiedzieć, może dotyczyć czegoś, czego, czego przepisy kościelne, kanoniczne nie uwzględniają, a co ma rzeczywiście być wyrzeczeniem dla kogoś, kto w ten sposób no, chce, chce w post wejść. Ale teraz na księdza spojrzę, bo um, zacząłem od konsumpcjonizmu, tymczasem w siedmiu grzechach głównych jest coś, co po łacinie nazywało się gula, czyli obżarstwo, to jest to słowo, które łacińskie, które znaczy chyba również szyja. Yy, generalnie chodzi zatem o taką nienasyconą gardziel, jeśli dobrze rozumiem, można tę przypadłość z siedmiu grzechów głównych rozumieć nieco szerzej niż nieumiarkowanie w jedzeniu piciu i piciu, tylko jako właśnie taki, taką wadę polegającą na takiej, takiej, takiej chęci, na takiej nie nasyceniu. Tak? Taki rozpasany konsumizm jakiś, prawda? Ale to ciekawe, bo mi przyszło teraz na myśl, że z jednej strony mamy przestrogę przed przekraczaniem pewnych granic, jeśli chodzi o spożywanie posiłków. Zresztą przestrogę nie tylko kościelną, chrześcijańską, ale już będącą wyraźnie wyartykułowaną w Starym Testamencie. Tam też, jak Księgę Przysłów otworzymy, jest bardzo wiele fragmentów, y, mówiących właśnie o kwestii jedzenia y, w zbyt duże ilości, albo opilstwa i są mocne przestrogi przeciwko temu. Y, ciekawe zresztą, bo pamiętam, że y, jak na rekolekcje, kiedyś się jeździłem z młodzieżą, to oni y, bardzo lubili wybierać te fragmenty z księgi przysłów i wieszali je na stołówce. Y, <grym grym> by Była to forma usprawiedliwienia, <grym> być może mizerii y, w menu tam, tam, tamtych dni i tamtych lat. Ale ciekawe, że jakby w opozycji do tego, rzeczywistość spełnienia duchowego, życiowego, którą można nazwać niebem, tak obcowaniem z Bogiem, przedstawiana jest też w Starym Testamencie jako jako uczta, suta, tak. uczta, suta. I to tam jest tak mocno, ja pamiętam u Izajasza taki tekst, kiedy jest mowa, że w tym dniu, to oczywiście mówimy o, w kontekście skatologicznym o tym spełnieniu, Bóg przygotuje ucztę z przewybornego mięsa, z najprzewyborniejszych win, z przetłustego mięsa, z doskonałych win, więc to z dietą nie ma nic wspólnego, ale kontekst oczywiście jest taki, no spełni się to. Ten, ten konsumizm jest skatologiczny jest już w tym kontekście rozumiany jako nagroda i oczywiście mniej pewnie, choć te fizyczne aspekty takie organologiczne Leptyczne wręcz tam są mo mocno zarysowane, no oczywiście chodzi o takie spełnienie sensu życia, no. No, to są teksty, które powstały tak, jak y, cała literatura sowiec w Polsce, no, wiele stuleci później, to są teksty po prostu ludzi, którzy, który, którzy byli Pragnęli, głodni na co tak. dzień, no, i w związku, no. tym, w związku z tym związku tym no, stąd te właśnie, potem zresztą one przeszły do, y, w, y, w Polsce do takiej literatury oralnej, do takiej obie obiegowej wyobraźni, że jak wygląda raj, niekoniecznie w sensie aschotologicznym, no że właśnie rzeka pełna, nie wody, tylko to, co, co najmniej mleka, jeżeli nie miodu płynnego albo w ogóle pitnego i na na na, tych, na, na drzewach jakichś kiełbaski. Ale no, czy to Ziemia to... Obiecana też nie jest zapowiedziana przez Boga jako kraj Mlekiem, mlekiem i miodem, miodem płynący, tak? no, czyli ten dostatek. Te rozmaite nakazy i zakazy religijne można, jak sobie wyobrażam, komentować na co najmniej dwa sposoby. Yy, jeden jest taki, że w tych przepisach, czy dane zostały one od Boga, czy zostały wymyślone przez ludzi, zawiera się pewna mądrość korzystania ze świata. No, tutaj mówił o tym przed godziną yy, dr Sebastian Duda, że, yy, że na przykład prawdopodobnie zakaz jedzenia wieprzowiny mógł się brać z tym, że, że wieprzowina szybko się psuje. To jest Ale... ciekawe, przepraszam, że mogę wejść w słowo, bo ostatnio miałem właśnie rozmowę z, z młodzieżą byliśmy gośćmi ja i y, y, przedstawiciel gminy żydowskiej, warszawskiej i padło tam to pytanie, między innymi właśnie o kwestię niejedzenia wieprzowiny przez Żydów i on radykalnie protestował, mówi nie, tutaj nie należy dopatrywać się żadnego innego sensu poza tym że Bóg powiedział tak, ja nie muszę tego rozumieć, to jest mitwa, to jest przykazanie, ja to mam wypełniać. Bo ja właśnie mówiłem, że ta wieprzowina to się szybko psuje i być może to, nie, to nie jest argument. No właśnie i to, to byłby zatem przedstawicielem tego drugiego sposobu komentowania, który, który by mówił tak, że normy religijne są w gruncie rzeczy e, sprzeciwem człowieka, który z ich pomocą oddziela się od świata przyrody, od zwierząt i w tym sensie one są nieracjonalne w znaczeniu, że nieutylitarne. Właśnie nie, nie, nie ma potrzeby uzasadniania i w jakikolwiek e, e, zdroworozyskownia sposób Nie ma co szukać dla nich uzasadnień poza, poza religią, bo one właśnie ma, mają być nieuzasadnione w takim sensie y, świeckim. E, intryguje mnie, jak Państwo widzą, czy ten post to jest właśnie efekt taki, czy idea postu, jakiegokolwiek, bo już na to się rozumiem, zgodziliśmy, nie tylko z się od pokarmów. Czy to jest przejaw takiej mądrości pozareligijnej, czy to ma sens tylko w obrębie by, świadomości religijnej? Ja uważam, że to ma ogromny sens społeczny, ponieważ no, właśnie chociażby reguła, którą narzuca religia i która być może nie jest czytelna, uzasadniona w wystarczającym stopniu, ale ma być przyjęta. Tak naprawdę jest nauką tego, że w społeczeństwie obowiązu obowiązują pewne normy, zasady, gdybyśmy ich nie przestrzegali albo gdyby ktoś mówił nie przestrzegam, bo nie rozumiem, nie rozumiem genezy źródła pochodzenia, no mielibyśmy dosyć duży chaos i, i myślę taką jednak formacje trochę z dżungli rodem. Więc to jest jakby nauka pewnego dostosowania się do faktu istnienia zasad, reguł, norm. I to jest jakby, to jest jedna sprawa. A druga, druga sprawa, wydaje mi się, że jest też tak, że w świecie, który być może kiedyś nie był tak szybki, ale pewnie też miał różne, różne sprawy tworzące jakiś rytm, wymuszało się taki czas na refleksję, na odkrywanie czegoś, co wtedy, kiedy różne rzeczy są dostępne, być może nie jest do końca uświadamiane. Czyli właśnie takie umartwianie, się trochę pokazuje y, świat, ale przede wszystkim siebie samego z innej strony. To jest ten moment poddania się trochę innej refleksji. Zastanawiam się jak y, b, d, d, duchowny słucha, kiedy psycholog laicki tak, t, tak mówi, bo to... Y, nie, nie, nie, nie ma ochoty ksiądz się jakoś odróżnić od tego świata, którego głosem tu jest Katarzyna Karpeleska. Ja Korpeleska. całkowicie się zgadzam z tymi tym, tym, tym niedądrymi ty? stwierdzeniami. Niestety konfliktu nie Ale, będzie. W, w, w tym kontekście tak. pewnie nie będzie. Może to i dobrze na Wielki Piątek, to raczej ja mam takie wrażenie. Wróciłem z, z liturgii wielkopostnej, wielkopiątkowej u mnie i jestem głęboko przekonany, że to, co w tym dniu jest bardzo istotne, to jest właśnie to, że, że, że w Chrystusie te podziały zostały zniszczone, że to jest jakaś okazja żeby szukać jedności. Aha. Ale tutaj oczywiście ten kontekst religijny nie jest bez, bez znaczenia. Nie mówię tego jakby w kontrze, tylko jakby w uzupełnieniu pewnym, że no, no istnieje coś takiego, jak... Przypomina mi się na przykład piąta niedziela Wielkiego Postu, kiedy w kościołach w Polsce jest ta tradycja w Polsce zachowana, zasłania się krzyże. I ktoś zapytał, dlaczego te krzyże się zasłania? Ja mówię, no właśnie, bo to jest pewien post. Tak? Oczekiwanie na odkrycie na nowo pewnego symbolu, który my już w swojej często rutynie nie postrzegamy jako czegoś, to jest co jest. Postwizualny, tak. Taki postwizualny, bo ten post ma wiele wymiarów, tak? I dlaczego właśnie zakryć te krzyże? Otóż dlatego, żeby je w wielki piątek odsłonić. Ten krzyż jeden odsłonić, tak, ucałować, i uświadomić sobie, że, że za tym symbolem kryją się niesamowite wartości dla, dla, dla człowieka. Myślę, że nawet też nie tylko. Konfesyjne wartości, bo przecież można mówić o czymś, co jest miłością, niezależnie od odwoływania się do, do religii, a w krzyżu ta miłość się uzewnętrznia. Więc te konteksty religijne są bardzo ciekawe tego tego postu. Jeżeli nie wejdziemy tylko w postawę ludzi, których Jezus w Ewangelii nazywa no, w tekście Ewangelii greckim hipokrytoj, a mocno piętnuje takie postawy tam bardzo często właśnie ten legalizm prawny, to przestrzeganie drobiazgowe, te, tych rytów, przepisów, zresztą przepisów, co, do których będą mówili, że przecież są dane od Boga, tak się kłóci z pewną sprawiedliwością życia, z miłością, z akceptacją drugiego człowieka, że, że musi to być mocno przez Jezusa napiętnowane. No, to są najmocniejsze słowa, właściwie, które w Ewangelii padają, to wobec ludzi z establishmentu religijnego tamtego czasu. To też jest ciekawe i przestroga dla duchownych, myślę. No, no przyznam, że ja pozwolę sobie podzielić się ze słuchaczami e, czymś, co padło w, w przerwie między dwiema e, częściami naszej dzisiejszej audycji, bo jednak właśnie to to takie legalistyczne podejście do, do kwestii postu doprowadziło do, do historii, która, która wydaje mi się naprawdę dosyć wstrząsająca, znaczy do dyskusji na temat tego, czy jeżeli zwierzę ma płetwy, to nawet jeżeli nie jest rybą, to czy, czy no tak, nie czas, postu. To tak że kaczka nie łamała postu. Kaczka, nie, nie, ka, ta kaczka to kaczka, ale bubr, który nie łamię postu, jeżeli jest upieczony, bo przecież ma płetwy, to jednak jest coś, co pokazuje, no, że, że w tym my przepisami o, o, o, o religijnej domyślny, kwestii, jaką jest tak. post. No, prowadzi to do absurdu. Ale pani doktor Katarzyna Korpolewska powiedziała przed chwilą coś, co jeżeli ja nie przesadzam z demonizowaniem być może trochę świata współczesnego, to brzmiało mi bardzo obco w stosunku do tego świata. Ale Pani powiedziała coś takiego, że z punktu widzenia takiego właśnie poza, poza religijnymi uzasadnieniami post jest, jeśli dobrze rozumiem, takim ćwiczeniem że pewnych zasad się przestrzega, nawet jeżeli się ich nie rozumie, tak? Ym, znaczy, jeżeli one, jeżeli one obowiązują, tak, to, to i są ogólnie przyjęte, to, to ich przestrzegamy. Znaczy, ja powiem, że to są takie dylematy, z którymi my się spotykamy na co dzień, na przykład dowiadując się z mediów o tym, że sąd wydał wyrok, a nam się wydaje to niesprawiedliwe. Tylko, że no większość z nas nie jest prawnikami sąd postępuje według pewnych też przepisów, prawda? I, I to jest tak, że trzeba sobie wtedy odpowiedzieć na takie pytanie. Okej, okay, czy ja wierzę w to, że ten sąd robi wszystko, co najlepsze, tak? Czyli broni tej praworządności i stoi po tej stronie, bo jeśli tak, to mogę powiedzieć, że jestem zdziwiona tym wyrokiem, ale nie oskarżam sądu jako instytucji, nie mówię, że wyrok był zły, nie oceniam. E, mhm. jakieś były powody, nawet jeśli ich nie rozumiem. To jest taki e, przykład, e, kiedy uważam, że e, trzeba zaakceptować. Istnieje reguła i nawet jeśli wydawałoby mi się, że powinno być inaczej, to przyjmuję, że żyjąc w społeczeństwie, te, tę regułę muszę zaakceptować. To bardzo się cieszę, że pani wykorzystuje ten, ten przykład akurat, bo to mogę wziąć do siebie, ponieważ całkiem niedawno dosyć głośny wyrok sądu mnie wzburzył szalenie. Ale nie o nim chcę mówić, tylko chcę powiedzieć coś takiego, że mam wrażenie, że w tej chwili istnieje taka tendencja do tego, żeby Ludziom, jak się okazuje, nie tylko młodym, także, także już dorosłym od dłuższego czasu, przekazywać następujący komunikat. Na świecie jest tyle niesprawiedliwości, złej woli, nie mówiąc już o spiskach, że właściwie musisz być panem samego siebie. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, jeżeli czegoś sam nie osądziłeś, to, się tego, to to Cię w ogóle nie obowiązuje. Że stąd, stąd tak mi zadzwoniło, kiedy Pani powiedziała, no nie, no, są jednak pewne reguły, które obowiązują, nawet jeżeli nie rozumiem uzasadnienia. No tak, bo też przyszedł mi od razu do głowy, że to e, gdyby tak było, to e, u, usprawiedliwialibyśmy terroryzm, tak? No bo świat jest niesprawiedliwy, wydaje mi się, że powinno być inaczej i wybieram taką metodę, która wydaje mi się słuszna. E, a tak nie jest. Jeżeli nie będziemy przestrzegać no, takich ogólnie przyjętych reguł, to jak mówię, to y, staniemy się nawzajem dla siebie wrogami. Y, być może y, nawet z dobrymi intencjami y, zaczniemy po prostu szkodzić innym. I to jest jakby, to jest, to jest jedna, jedna część, bo druga część, o której chcę powiedzieć, też związana z tym, nie rozumiem jakichś reguł. Czy czasami nie rozumiem, bo ja na przykład nie zawsze pojmuję moim umysłem różne rzeczy. Tak jest chociażby właśnie z samolotami. Ja uczyłam się fizyki, nawet miałam dobrą ocenę, ale co z tego? Ja i tak emocjonalnie nie jestem przekonana, że to może się podnieść w powietrze, bo to jest strasznie ciężkie. A jednak wsiadam do samolotu. Myślę, że przestrzeganie reguł, czy generalnie właśnie przyjmowanie czegoś, jeśli jestem członkiem wspólnoty religijnej i przyjmuje, że taki jest przykaz i tak będę postępował, to jest to też uczenie się wiary a wbrew pozorom wiara nam jest bardzo potrzebna w życiu. Ja nie mówię, o, nie mówię o wierze w Boga. Mówię o takim przekonaniu chociażby ufności, że jakieś zamierzenie zakończy się sukcesem. Wiara to jest przecież coś, co, co zdarza nam się w relacjach międzyludzkich. Przyjaźń, miłość to nie jest coś, co da się zważyć i zmierzyć. My mówimy, że czujemy, ale tak naprawdę wierzymy w to, że jesteśmy kochani, że jesteśmy akceptowani, że ktoś jest wobec nas lojalny. Czyli myślę, że znowu jest to lekcja wiary, która bardzo nam się przydaje w życiu. Ja bym jeszcze zapytać o jeszcze jeden aspekt, zanim nie złapiemy znowu takiego minimalistycznego, muzycznego oddechu. Mianowicie, kiedy jechałem dziś do radia na spotkanie z państwem, przypomniałem się książka cudowni piszącego po polsku, ale w mojej ocenie bardzo dyskusyjnego, jeśli chodzi o ideę autora, myślę o Jarosławie Marku Remkiewiczu i jego książce Samuel Zborowski. On tam stawia bardzo mocną tezę, że Ee, mm, zupełnie w, w wycieku z naszego świata wyciekła kategoria heroizmu, że współczesny człowiek w ogóle nie jest do heroizmu namawiany, przyuczany że my w ogóle nie chcemy być heroiczni. Ja oczywiście wiem, że powstrzymywanie się, że wrócę do postów w sensie ścisłym od y, y, kiełbaszy, jak doktor Duda nam uświadomił dwa razy do roku tak naprawdę, to jest heroizm taki w duchu, zostań bohaterem w swoim domu. Znaczy to taki heroizm dosyć skromnego wymiaru. Ale pomyślałem sobie, że być może y, że być może to jest. Y, y, y, y, jest coś, co, coś z, takiego, z takiego właśnie ćwiczenia w bardzo bezpiecznych warunkach postaw heroicznych, tak? no, że, że nie ma powodu, nie musisz, ale weź sprawdź, czy jesteś w stanie sobie czegoś no, odmówić no, Może mamy po prostu pewien uraz do postaw heroicznych, bo jak jednak dziedziczymy pewną, e, pe, pewien balast historyczny, gdzie ten heroizm w różnych kontekstach dramatycznych wydarzeń właściwie no, był tożsamy z klęską, że właśnie trudno mówić o heroizmie, jako o zwycięstwie. No, tutaj. Nie, nie, nie, nie znam kontekstu, w jakim y, Rymkiewicz to pisze, no, więc to, to, no, trudno mi powiedzieć. Natomiast ja mam wrażenie, że y, znaczy, Znam osoby, które podejmują takie działania, które można byłoby w tym kontekście, w jakim rozmawiamy, określić terminem POST ze względu na to, żeby sobie coś udowodnić, tak? znaczy, że, że są w stanie. To oczywiście znaczy, nie są jakieś niemądre działania, ale takie właśnie, które wymagają jakiejś ascezy. Yy, rozumiem to. Tak? Znaczy, nie jest dla mnie to specjalnie jakaś bliska opcja, natomiast rozumiem, że człowiek chcę pokazać, że go stać, tak, że może sobie odmówić czegoś, co jest dobre samo w sobie, bo w ogóle mam wrażenie, że warto podkreślać, że w idei postu yy, leży to, że człowiek odmawia sobie z jakichś względów czegoś, co jest dobre obiektywnie. Tak? Znaczy, to nie, nie jest zło, którego ja unikam, bo tutaj trudno mówić o poście, tylko wyrzekam się czegoś, co jest dla mnie dobre, a jednak tego nie robię ze względu na, na jakąś wyższą wartość. I właśnie a propos tej wyższej wartości, no niesłychanie istotne chyba są tutaj motywacje, no. Także Czyli wraca ta kategoria ja, świadomości, która, która się pojawia. No mi w ogóle w tej bliskie tej jest, tej tej słuchałem tego, co pani doktor mówiła, ale bliskie mi osobiście jest to poszukiwanie, jestem trochę sceptykiem tutaj w tym kontekście. Ja lubię, mieć, lubię szukać racjonalnego uzasadnienia tych norm, których mam przestrzegać z jakichkolwiek względów. Jednak. Tak, znaczy ja akceptuję to, zwłaszcza w kontekście religijnym, że mogą być jakieś normy, których ja nie rozumiem. Przynajmniej w tym momencie. Mhm. Może się okazać, że za jakiś czas rozumiem, Tak. Ale lubię szukać racjonalnych uzasadnień. Ja uważam, że to racjo nie kłóci się z kredo. Tak? Znaczy, że, że, że mogę szukać racjonalnego uzasadnienia pewnych norm, które, mam, y, ktu, ktu, ktu, które mają regulować moje życie i pytać o te normy, tak? o, racjonalizm, o racjonalność tych norm. Napisał słuchacz, pan Mariusz, taki y, afarystyczny zupełnie mail i... Y, y... Bardzo bym prosił, chyba obojga Państwa o komentarz, bo bardziej mnie intryguje, czy powiedzą Państwo to samo. Ten aforystyczny mail brzmi tak. Powstrzymuję się od dłuższego czasu od wszystkiego, co lubię. Teraz bardziej lubię siebie. Mhm. Ja, ja chcę powiedzieć, że zauważyłam w ogóle takie zjawisko, takie to bardzo dosłownie związane z postem, że bardzo często spotykam ludzi, dla których jedzenie jest tak ważną sprawą w życiu, że oni już nie dostrzegają innych przyjemności. I myślę sobie, że gdyby na jakiś czas spróbowali powstrzymać się od zaspokajania, ja bym powiedziała wręcz od zachłanności, bo to jest chyba to słowo, które, które mi tutaj pasuje, w takim zaspokajaniu swoich apetytów, to być może zobaczyliby siebie w innym świetle. I to jest, wydaje mi się, też taka, taka droga też do odkrywania tego, na co mnie stać. No właśnie, czy mogę się powstrzymać od czegoś, co lubię? Czy potrafię to zrobić? Z drugiej strony, ja może nie mówiłabym o heroizmie, ale o odwadze. Po prostu, no, próbowania czegoś nowego. To jest wyjście poza pewien schemat. I być może czasami... Zrezygnowanie z tego pysznego jedzenia jest właśnie też taką próbą znalezienia zupełnie innych wartości lubienie siebie jako efekt postu to fajne, bo to lubienie siebie jest chyba taką, taką cechą, którą z, z punktu widzenia moralności katolickiej to się ma chyba ambiwalentny stosunek do tego. Nie myślę, że lubienie siebie jest w ogóle podstawową cechą moralności katolickiej. Wpisaną zresztą w przekazanie miłości bliźniego. No, jeżeli normą miłości bliźniego ma być miłość siebie, w końcu no, no kochaj, będziesz kochać bliźniego jak siebie, siebie samego. Siebie samego. No, więc myślę, że głównym problemem naszym jest to, że my się często nie lubimy, nie akceptujemy, tak? I, i, i często to jest, to, to jest jakieś obciążenie, więc absolutnie, absolutnie, jeżeli ja sobie czegoś mogę odmówić na przykład po to, żeby siebie polubić jak ów pan, super, a jeżeli sobie czegoś odmówię po to, żeby odkryć na przykład za jakiś czas, że wystarczy mi a propos jedzenia smacznego znacznie mniejsza porcja i y, po tej ascezie y, odkrywam również y, na nowo ten smak. i Wydaje mi się jeszcze piękniejszy, jeszcze lepszy. No To, to, to jest cudownie. No. To teraz zróbmy sobie krótką przerwę na muzykę. Konsekwentnie sięgam do kompozytorów z nurtu minimalizmu i muzyki repetytywnej, którzy jakby się samoograniczyli, uznając, że mniej znaczy więcej. To będzie fragment koncertu fortepianowego Wojciecha Kilara. Przypominam, że w drugiej godzinie tego specjalnego wydania Klubu Trójki Państwa i moimi gośćmi są psycholog dr Katarzyna Korpolewska i warszawski duszpasterz środowisk twórczych, ksiądz Grzegorz Michalczyk. Przypomnę też, że na Państwa refleksje i pytania czekam pod adresem polskieradio.pl Żeby domknąć to, o czym mówiliśmy wcześniej, to pozwolę sobie przeczytać mail od pana Dominika który zadaje takie pytania, mam wrażenie podsumowujące. Z niemałym zainteresowaniem przysłuchuję się audycji i mam takie pytanie czym jest post dla wegetarian? Przez 11 lat nie jadłem mięsa i przy każdym yy, święcie Wielkiej Nocy dyskutowałem najpierw w domu rodzinnym z moją mamą na temat jedzenia ryb, a obecnie w moim domu z teściową na temat jedzenia ciast w okresie postu. Z uwagi na fakt, że nie jadłem mięsa to zakładałem sobie inne formy postu, na przykład rezygnacji ze słodyczy czy innych form ograniczeń, w tym nie dotyczących jedzenia. Moja mama uwielbia wprost ryby, a śledzie to dla niej Mięso jada normalnie na co dzień. Jak uzasadnić jej, e, zatem jej postne na niejedzenie mięsa w formie jedzenia postnych śledzi? Jak argumentować postawę teściowej, która nie je przecież mięsa, ciasto to nie mięso, a uwielbia słodycze? E, e, czyż nie jest określone, by Wielki Piątek i Środę Popielcową obowiązywał post i wstrzemięźliwość od pokarmów od poka, od mięsnych? To rozstrzygnijmy, jak to duszpalastelsko teraz wygląda. Znaczy, bo już... Ja mam wrażenie, że intuicje pana, który napisał ten mail, są jak najbardziej prawdziwe i słuszne. Znaczy, że to jest sytuacja, w której szukam, jeżeli pragnę oczywiście podjąć jakieś wyrzeczenie, no to szukam wyrzeczenia się tego, co dla mnie w tym momencie jest, no, co kosztuje chociaż trochę. Tak? Znaczy, dla wegetarianina nie jedzenie mięsa... Właściwie post powinien polegać na jedzeniu ale, mięsa ale, ale O tyle łatwiej nie zrezygnować z mięsa i jeść potrawy wegetariańskie, niż namawiać wegetarianina do złamania yy, jego przekonań jedzenia mięsa tak, w ramach umartwienia. Ale jest ciekawe, dlatego że nawet przepisy postne w tej chwili, poza poza Polską, gdzie, gdzie, gdzie są takie, jakie są, w bardzo wielu krajach yy, akcentują właśnie to wyrzeczenie w innym kontekście. Znaczy, nie ma y, obowiązku tej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, która u nas obowiązuje w piątki, ale na przykład jest akcent położony na, na jałmużne, na jakieś dzieło miłosierdzia. Hmm. Tak? To znaczy przeżyj ten piątek, już nie chodzi o kotleta, bo to żadne umartwienie, ale przeżyj ten piątek dostrzegając w pobliżu kogoś potrzebującego, z kim możesz się podzielić yy, dobrocią, pieniądzem, no, no czymkolwiek. Inna rzecz, jak to jest praktykowane, no pewnie w, w codzienności, ale sama idea wydaje mi się słuszna. Znaczy, ta formuła postu, która y, dzisiaj obowiązuje u nas w Polsce, pod pewnymi względami jest trochę anachroniczna, no bo jednak nie zjedzenie mielonego kotleta, a zjedzenie dobrego śledzia, no... Y no Dla mnie jeszcze tym hipokryzji jest mówienie o tym, żeby my w Wigilię pościmy. Ja pamiętam, jak kilka lat temu to ogłosił coś, co właściwie było wiadomo już wcześniej, ale zostało to jakoś wprost powiedziane, już nie pamiętam przy jakiej, przy jakiej okazji. Tak, no, że właściwie, był, tak? że nie ma że, że, nie, nie, że nie, ma tego obowiązku postnego w Wigilię, tak jak jest na przykład w Środę Popielcową, czy, czy, czy w Wielki Piątek. Tak? Znaczy, że nie ma w ogóle obowiązku postnego. Czyli w Wigilię można ten salceson nawet sobie zjeść, jak ktoś ma ochotę. I nie łamie się tutaj prawa. I pamiętam oburzenie niesamowite wielu osób. Również osób, które no, są w mocnej kontrze do kościoła. Pamiętam, jak pewna pani profesora tejska mówiła, nie będzie mi kościół tutaj mówił, co ja w Wigilię mam jeść, co, co mogę. Tu post trzeba zachować, bo to jest Wigilia, tradycja i tak dalej. Ale mówienie o tym, że my pościmy w Wigilię, zwłaszcza pod koniec wieczoru, kiedy te brzuchy są już totalnie pełne, no, no to jednak jest trochę hipokryzja. No. Bo y, y, też y, y, trzeba pamiętać, że Wszystkie święta... Y tak naprawdę łączą się z pewnego rodzaju tradycją, czyli z takimi no, przepisami wytworzonymi e, społecznie. E, ja pamiętam, że akurat ten okres Wielkiego Postu, no, był pod hasłem post, modlitwa jałmużna, Muza, więc e, i te trzy rzeczy miały być ze sobą, ze sobą połączone, e, ale też e, wiem, że w bardzo wielu rodzinach do tej pory mówi się o tym, że e, post to jest też ten okres, kiedy no, na pewno nie je się słodyczy, ale też na przykład y, pamiętam, że w domu mojej koleżanki nie wolno było słuchać radia, bo muzyka mogła być zbyt skoczna, czyli zwracało się też uwagę na nastrój. I nie ma tutaj pewnie przepisów w mm -hmm. tej sprawie takiego kościelnego. No, żeby natomiast żeby zabaw nie urządzać, ten kontekst. Co najwyżej, no, my... no, ale Słuchanie radia na, słuchanie... na skoczną muzyką, nie jest no, zabawą. Jakby... Właśnie, mm -hmm. ale, ale jakby to jest tak, że kulturowo w różnych środowiskach tworzy się takie normy, mm. które myślę oddają pewną ideę, taką ideę, że mm, no y, ograniczmy to, co nam na, na co dzień y, sprawia przyjemność, pani, co może być może pani, zagłusza pani? refleksję. Muszę pani się zwierzyć, że y, przypomniałem sobie w tej chwili, jak pani to mówiła, y, jak y, starając się być człowiekiem tolerancyjnym, y, raz się rzeczywiście zagotowałem i to tak, że aż poszedłem z interwencją sąsiedzką, to było z, no, kilkanaście lat temu już, y, y, a rzecz nie dotyczyła w zasadzie zachowania niereligijnego nie, nie w ciszym sensie, mianowicie moi sąsiedzi tam w pewnej dzielnicy warszawskiej urządzili sobie zabawę, imprezę z głośną muzyką 1 listopada wieczorem. Mm. E, nie... No, to nie ma przepisu, że nie, że nie wolno, ile pamiętam. Czyli to jak jakby... Przeciwnie, nawet się zachęca. Ja często o <śmiech> balu wszystkich świętych, bo to jest 2 listopada w Dzień Zaduszny. No, to miałbym tutaj pewien yy, jakiś dysonans. Natomiast Ale... yy, pierwszy to jest wielkie święto, tylko myśmy zrobili z tego taką minorową, traumatyczną trochę. A mimo to, yy, yy, yy, tak, ja, ja pamiętam, że to w zasadzie yy, ksiądz, który nie uczył religii, tłumaczył kiedyś, że dzień wszystkich świętych, 1 listopada, to jakby wszyscy mieli imieniny, więc w ogóle no tak, w porządku, tak, no. Ale jednak ze względu na tradycję polską, na no to w jaki sposób ten pierwszy i drugi listopada się przeżywa, to, to ten to ta dyskoteka za ścianą wydawała mi się czymś wymierzonym przeciwko mnie bezpośrednio. Znaczy, wydawało mi się to, to coś szalenie nietaktownego. I tak sobie pomyślałem wtedy, że, że tutaj w takim nieoczekiwanym punkcie jakaś moja tolerancja na, na ludzką odmienność w ojczyźnie jakoś mi się skończyła. Wtedy może przesadziłem, może to nie ma się czym chwalić. Ale chciałem zapytać, czy można przesadzić z postem? Znaczy, czy zdarzyło się państwu, pani doktor, księdzu, spotkać z przypadkiem kogoś, kto ze skrupulantstwa na czy, czy z czegoś podobnego poszedł za daleko. Na przykład anoreksja, czy nie jest taką patologiczną formą chronicznego poszczenia? Anoreksja jest chorobą. To, to jest <głos> to... Ale można się w nią wpędzić, wydaje się, nie? E, tak, ale to, to myślę, że nie ma nic absolutnie wspólnego z postem. E, anoreksja to jest wstręt e, do jedzenia, a, e, a post to jest jednak mhm. ograniczenie, tak? Świadome narzucenie sobie tego, że nie będę jadł no, no czegoś, co, co mi smakuje. E, czy można przesadzić? Tak, jak ze wszystkim. Fanatyzm możemy spotkać w każdej dziedzinie i tutaj też. E, wiem, że takim fanatycznym dla mnie przejawem boszczenia jest powstrzymywanie się od picia. E, nie mówię alkoholu, picia przez e, na przykład tam e, całą dobę, tak? no, Uważam, że... To jest że się w ogóle groźne dla zdrowia, tak. Tak? <laughs> To mi się wydaje już grubą przesadą, ale no, ja myślę, że we wszystkim można popaść właśnie w taki fanatyzm. W takie trochę, znaczy jeśli ktoś chce być lepszy od innych, kiedyś się mówiło tak ładnie świętszy od papieża, no to oczywiście ze wszystkim może przesadzić. No tak, pewnie u początków anoreksji często może leżeć na przykład pragnienie uzyskania wymarzonej sylwetki, tak, które zaczyna się od tego, że człowiek po prostu przestaje jeść, a potem przechodzi to w jakiś uraz, w wobec jedzenia. Ja spotkałem nie raz takie sytuacje, nie, nie mówię o anoreksji, bo też oczywiście, ale, ale w, w kontekście takim czysto religijnym osób, które nie powinny pościć, a ze względu na tak a nie inaczej przeżywaną gorliwość religijną podejmowały praktyki postne z ewidentną szkodą dla swego zdrowia. No, to znaczy, no, no, Człowiek jest cukrzykiem, tak? No to, ale jest bardzo gorliwy i uważa, że ten post, bo przecież Pan Bóg wszystko może, tak? bo to jest jeszcze mhm. tak często ten kontekst, że, że ja podejmuję to ze względu na, na, na Boga, na miłość do Boga, więc na pewno nic mi się nie stanie, a niestety są sytuacje, że się coś dzieje. No. Także tutaj ta nadgorliwość w tym kontekście połączona z brakiem rozsądku może, może owocować nawet, jak się ma motywy głęboko religijne, czymś fatalnym. Wycofuję się z, z, z rozmowy o anoreksji, bo to jest na osobna opowieść, a skoro pani doktor kręci głową, że to jest inna sprawa, to, to widocznie jest inna sprawa. Natomiast y, jednocześnie chciałem przez chwilę porozmawiać o naszym stosunku do ciała, bo mam wrażenie, że od tego zaczynałem to nasze spotkanie, że, że jest coś takiego paradoksalnego, że z jednej strony wydaje mi się, że jednak bardzo silnym przekazem w, w, no nie chcę powiedzieć, że kultury jako całości, bo ta kultura jest rozmaita na szczęście nasza dzisiejsza, ale, ale wśród tych rozmaitych przekazów, na które można natknąć się w kulturze, jest bardzo silny taki przekaz właśnie, żeby z jednej strony z powodów nieracjonalnych czytaj religijnych, to sobie niczego nie odmawiać, ale jednocześnie jeżeli pojawia się kwestia idealnej sylwetki, zdrowia, to, to ciało jest czasem tak katowane, że to budzi mój szczery podziw, bo... No bo jest w tym wszystkim na, na, naprawdę. Te sale do ćwiczenia, nie chcę ni, nic złego, nie, nie chcę powiedzieć o, o broń Boże, o siłowniach, ale jednocześnie m, tak jak m, m, kiedyś tam zdecydowałem się, też to troszkę po, po, po, po, po, po używam i zajrzałem po raz pierwszy w życiu, to jednak to wygląda na salę tortur trochę. Znaczy, to, to ciało nasze dzisiaj w tej kulturze dziwacznie jest traktowane. To bardzo dziwacznie, dlatego że ja nie mogę wyjść z podziwu, jak daje się pogodzić yy, chociażby w programach, telewizyjnych, takie sprzeczne treści. Z jednej strony mamy całe mnóstwo programów kulinarnych, czyli jak przyrządzić pyszne rzeczy, a zaraz potem mamy program pod tytułem walka z wagą, tak y jakiś ostry trening, który wyszczupla, tu ćwiczenia, tam dieta i coś jeszcze innego. I to jest tak na przemian. W różnych pismach jest podobnie. Te dwie treści cały czas się przeplatają. I mam wrażenie, że jest w tym pewnego rodzaju no, niespójność i brakuje mi takiego nie tyle złotego środka, ile takiego racjonalnego myślenia o tym, co jest dla człowieka zdrowe. Bo to jest trochę tak. Z jednej strony możemy sobie pozwolić na wiele rzeczy i teraz będziemy rozsmakowywać się w tych różnych delicjach, które tutaj można przyrządzić. Czyli to jest takie trochę pokazywanie, zobacz, biedny człowieku, ile dobra jest wokół ciebie, jak fantastycznie możesz zaspokoić swój apetyt, swoje pragnienia, a z drugiej strony, no zupełnie nienaturalne wymagania, żeby to ciało było idealne, no, tak naprawdę, przecież to dążenie do ideału, to jest dążenie do sylwetki, ja już myślę, że nawet nie dwudziestolatka, tylko nastolatka, co, mhm. co jest czymś nienaturalnym, no bo tak tak się nie dzieje w przyrodzie. To, to, to, to zresztą nabiera zresztą w pewnym sensie kontekstu religijnego, dlatego że yy, no, yy, może być tak, że moim Bogiem staje się moje ciało. Tak? Ja jestem w stanie Właśnie. wszystko poświęcić mhm. temu, żeby, żeby tę religię swoją uprawiać. Chyba tak jest. No, no bo jeśli dostarczam tych pysznych rzeczy, a potem się katuję w siłowni, no to... No chyba rzeczywiście. <głos> Jak pismo mówi, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. Jest taki tekst. <głos> Napisał do nas słuchacz i to jest pytanie, które trzeba koniecznie rozstrzygnąć natychmiast. Czy post to tylko jedzenie? Rzuciłem palenie papierosów na post. Pierwszy tydzień po 26 latach palenia był dość heroiczny. I teraz to już nie wiem, czy to też post, czy nie. No to jest dobre pytanie. Znaczy, ja myślę, że intencja się tutaj liczy. Ja jestem bardzo y, wielkim zwolennikiem podkreślania jednak motywacji, wartości motywacji. Jeżeli człowiek podejmuje ze względu na swoje zdrowie tak, y, taką decyzję, że nie będzie palił papierosów, to jest to z całą pewnością bardzo mądra i dobra decyzja. A jeżeli coś kosztuje, no bo jednak wychodzenie z uzależnień to jest też walka no taka z własną fizycznością. Tak. To, no to, tym to, to się liczy. To, to jest ten heroizm może właśnie w jakimś w pozytywnym kontekście tutaj pokazany. To ja zaryzykuję, jest późno, późno, może nie ma bardzo wielu słuchaczy, to opowiem tę historię. Ja prawdopodobnie przeżyłem taką historię parę lat temu, kiedy na Wielki Piątek postanowiłem tak, tak radykalnie w związku z tym właśnie. Żadnych papierosów od rana do, do, do, do, do, do wieczora, do zaśnięcia i jeszcze sobie radykalnie ograniczyłem jedzenie. I pod wieczór byłem już tak zły, że po tym dniu moja żona powiedziała mi, że jak następnym razem będę chciał sobie urządzać taki dzień estetyczny, to ona poprosi, żebym ja się wyniósł z jakiejś pustelni, bo jestem nieznośny po prostu Zobaczy dla bliźni. E, <laughs> Więc e, rozumiem, że, że walka z, z własnym charakterem, z własnymi słabościami może być, e, znaczy rykosze te mogą bliźni z tego pola czy e, e, oberwać pociskami. Nie Stąd może te Sądy, pustelnie i... właśnie <laughs> się wzięły. Nie, ale to jest, nie, to jest poważny problem, bo rozumiem, że, że, że, to, że to czasami jest tak, że no właśnie narzucamy sobie jakieś o, ograniczenia, no a duch ochoczy, ale ciało mdłe i no wiadomo, że bliźni są takim workiem treningowym, bardzo wygodnym. W znaczy, chrześcijaństwie mamy dość prostą odpowiedź na to pytanie, no jednak fundamentem jest miłość, no. jeżeli ja ze względu na nie wiem, swoje różne decyzje, czy, czy, czy motywy podejmuję takie działania, a skutkiem jest to, że obrywają moi bliźni, no to na pewno nie jest to do pogodzenia z Ewangelią. Chciałem zapytać jeszcze o kwestię taką, ponieważ, ponieważ kiedy mów, mówiliśmy, kiedy to pani doktor Katarzyna Korpolewska mówiła o tym, o, o takim znaczeniu postu z punktu, widzenia, z punktu widzenia pozareligijnego. I ksiądz zresztą się dołożył, mówiąc, że właśnie, że, on, że ksiądz lubi takie też racjonalne uzasadnienia na pewnych zasad. To jak zrozumiałem, rzecz dotyczyła mm, tego, że postu ma nasz charakter wyjść silniejszy, tak? Znaczy, ma, ma, ma się polepszyć nasz charakter, mamy poćwiczyć yy, i, i wynieść na, na okres niepostny życia jakąś umiejętność radzenia sobie ze sobą, ze swoimi zachceniami, czy zgoła ze, ze swoimi uzależnieniami. Chciałem zapytać, czy to nie jest ryzykowne takie redukowanie postu, znaczy nie redukowanie, powskazywanie tej świeckiej próby charakteru, bo wydawało mi się, że post w sensie religijnym to ma być formą oddania czci Bogu. A to, czy od tego mi się polepszy charakter, czy nie, to jest drugorzędna całkowicie kwestia. Myślę, że fakt zmiany na lepsze charakteru zachowań, nie wiem, mentalności człowieka, jeśli jest konsekwencją podjęcia postu, może być również oddaniem chwały Bogu. No w końcu Panu Bogu zależy na tym, żebym ja był lepszy. Jeżeli mam fatalny charakter i podejmuję jakieś decyzje, które prowadzą mnie do tego, że ten charakter mi zmienia się na lepsze, to może to być bardzo piękny uczynek w kontekście religijnym nawet. Tak? Natomiast oczywiście można abstrahować od tego kontekstu i powiedzieć sobie, no tak, że można podejmować również z takich nazwijmy to pogańskich motywów pewne, pewne działania. Ale post nie jest tylko rzeczywistością religijną. Mam wrażenie, że można mówić o poście w kontekście właśnie diety sensownej. Tak, ale też ja powiem teraz coś bardzo laickiego, skoro już zostałam nazwana laickim psychologiem. Bo, <grywki> na, na potrzeby tej audycji. <grywki> bo post y, y, moim zdaniem y, pozwala... Y, no, głębiej cieszyć się świętami, świętowaniem. To jest trochę tak, że jak się powstrzymujemy od jedzenia mięsa, no to to mięso na śniadaniu wielkanocnym i potem na obiedzie po prostu lepiej smakuje. smakuje. I to jest jakby jedna sprawa, tak? Poprzez kontrast. Ale druga sprawa jest taka, że wydaje mi się, że odmawianie sobie czegoś też sprawia, że My zaczynamy być może zupełnie inaczej smakować świat, rzeczywistość, która nas otacza. Ja podam przykład taki bardzo banalny i konkretnie. Jakiś czas temu e, musiałam zastosować dietę bezsolną. I e, byłam przerażona tym. E, dwa pierwsze dni to był koszmar. No, czułam się jak miadła kit z okien, a trzeciego dnia okazało się, że wszystko zaczyna mi smakować i zupełnie inaczej mi smakuje. I ja do tej pory właściwie nie solę. E, ja odkryłam zupełnie inne smaki, czyli e, coś, co było takim ograniczeniem, e, pozwoliło mi e, no, znaleźć zupełnie inne barwy w tym cyklu. E, e, co jem, tak? Więc to e, wydaje mi się, że z wieloma rzeczami tak jest. I mm, ja e, jeszcze chciałam powiedzieć o tym panu, który rzucił palenie. Dla mnie to to jest post. E, tak mi się wydaje. Ja też na przykład uważam, że Postem jest to, jeśli ktoś odmawia sobie i przestaje grać w gry komputerowe przez jeden wieczór, bo być może to będzie jego klucz do szczęścia, tak? być może właśnie odnajdzie też jakieś inne czynności, które sprawiają mu przyjemność i z którymi będzie się dobrze czuł. To jest ciekawe, bo ja mam bardzo podobne doświadczenie. Byłem <głos> kiedyś nawet na takich rekolekcjach, które łączyły te dwa wymiary. Wymiar duchowy, no w sensie słuchania słowa Bożego, uczestnictwa w liturgii i tak dalej. I taki wymiar fizyczny właściwie jest związany z tym, że jadło się potrawy, które, zresztą inspiracja biblijna, no, związana z osobą Daniela, gdzie jadło się pewne potrawy, nie soląc również, odkrywa się nagle smak ziół, prawda? jakiś tam warzyw, których w ogóle człowiek nie myślał, że tak będą smakować. I to, I to jest takie oczyszczające w tych dwóch wymiarach. Znaczy, z jednej strony jest oczyszczenie duchowe, no bo, bo jest ten czas, który jest poświęcony Bogu i człowiek odkrywa pewne konteksty swojego życia, na przykład w świetle Słowa Bożego. Jest ten czas, który ewidentnie owocuje tym, że lepiej się czuje. Tak? Znaczy organizm lepiej zaczyna mm -hmm. funkcjonować. Wracam do domu po iluś tam dniach i wcale nie mam ochoty z tym, z tym zrywać, bo to jest fantastyczne. E, to ja na koniec pozwolę sobie ujawnić e, motywację, która zresztą tak naprawdę nie tyle była przed mnie ukrywana, co teraz uświadomimy sobie w całej pełni skąd. Bardzo chciałem, żebyście, żeby państwo się spotkali e, tutaj e, psycholog e, i duszpasterz. Mianowicie, to no być może prze, prze, przedawkowałem internet, ale w jednym z, z portali społecznościowych od pewnego, od wielu miesięcy właściwie, raczej ja mieć wrażenie, że ja z moim katolicyzmem, zresztą nie bardzo udanym, ale w każdym razie formalnie niewątpliwie, e, jestem jakimś dziwolągiem. Znaczy, jest cała Masa takich młodych, żartych ateistów, którzy po prostu cały czas właściwie nieustannie komunikowali mi, że w ogóle te myślenie religijne, i zasady religijne, i to co z nich wynika dla życia, to jest jakiś jest, to jest taki obłąkany zupełnie projekt życiowy. I chciałem posłuchać, jak ludzie, którzy no, przynajmniej w sensie formalnym jakby, nie, no, różnią się chociażby tym, że pani doktor Kopolewska nie ma koloratki, a ksiądz owszem, <śmiech> jakby okazuje się, że jednak widzą pewne podobieństwa i pewne, pewne wspólne uzasadnienia dla praktyk, które z, jak się okazuje mają zadanie religijne, ale można widzieć w nich wartość, niekoniecznie y, sięgając po te religijne uzasadnienia. Za to bardzo Państwu dziękuję. Naszymi gośćmi byli dr Katarzyna Korpolewska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I ksiądz Grzegorz Michalczyk. Dobranoc. Warszawski Duszpaster Środowisk y, y, Twórczych. Ja y, w imieniu realizatorów audycji, to znaczy Selwicha i i Kruszewskiej i własnym życzę Państwu wierzącym i niewierzącym dobrych i krzepiących świąt. I zostawiam Państwa z fragmentem utworu jeszcze jednego minimalisty, Steve'a Reich'a. Kłania się Państwu, Jerzy Susnowski. Czyżby wszystkie